Tak? Przepraszam, nie rozumiem dlaczego tak strasznie krzywiłaś się, kiedy mówiłyśmy o głębi intelektualnej i filozoficznej. Dlatego, że uważam, że głębię intelektualną i filozoficzną można także znaleźć w dziełach z tak zwanej kultury niskiej. Ona nie przynależy tylko i wyłącznie do kultury wysokiej. Uważam, że wszystko leży po stronie odbiorcy i jego kompetencji intelektualnych. Dziękuję. Czyli, czyli uważasz, że ktoś, kto nie ma kompetencji intelektualnych, nie może być odbiorcą kultury? Nie, oczywiście kultura jest dla wszystkich, ale to, ile głębi filozoficznej w kulturze hmm. popularnej zobaczysz, zależy od e, ciebie. Ja chciałam tylko dodać, że kulturę znajdziemy nawet w jogurcie. Bodąc...